Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości to nieprawda, to, nieprawda, prawda, to, nieprawda, to nieprawda! Tajna historia Polski Dzień dobry Państwu w studiu Polskiego Radia Olga Braniecka Tajna historia Polski studiu Goszcze doktora Władysława Bułchaka Doktor Władysław Buchak, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, zajmujący się naszą historią najnowszą. Będziemy więc mówić o sprawach, których skutki w pewnym sensie, skutki czy echa jeszcze nie umilkły, prawda panie doktorze? No myślę, że historia się dzieje bez przerwy. To jest pewien ciąg zdarzeń, rzeka, która zawiera w sobie wiele strumyków, które ze sobą wzajemnie reagują. I rzeczywiście pewne rzeczy, które wydarzyły się w okresie poprzedzającym Bóg II Wojny Światowej w jej trakcie odczuwamy w jakimś sensie do dzisiaj, bo podejmowane wówczas decyzje owocowały dalszym losem Polski po prostu. I Polaków. I, i Dziś będziemy mówić o tajemnicy pułkownika Drobika, czyli Dzięcioła, który zajmował bardzo odpowiedzialne stanowisko, pełnił odpowiedzialną funkcję od 1942 roku szefa oddziału drugiego Komendy Głównej zwz AK, czyli był szefem wywiadu. Wywiadu i kontrwywiadu. kontrwywiadu. Właściwie jak się poczyta o nim i o tym, co się działo z nim i wokół niego, to są same znaki zapytania, ponieważ nie wiadomo dokładnie, co nim kierowało no, w tych dramatycznych momentach jego życia w 1943 roku, jak również nawet nie wiadomo dokładnie, kiedy został aresztowany przez gestapo i co się z nim stało. Na czym polega tajemnica pułkownika Drobika Dzięcioła i jak dzisiaj patrzy się na jego, to co nazywamy testamentem Dzięcioła. Otóż no oczywiście to raczej nie tajemnica, tylko liczne tajemnice, także oczywiście musielibyśmy tutaj użyć tej liczby mnogiej, to po pierwsze. Po drugie no tajemnica wiąże się w ogóle z pracą wywiadu jako takiego i oczywiście to jest w pewnym sensie oczywiste, że osoba, która była tego wywiadu kierownikiem i twórcą, tak można chyba powiedzieć, a mówimy tutaj o wywiadzie Armii Krajowej, oczywiście w jakimś sensie w sposób oczywisty, otoczona jak już powiedziałem, była pewną tajemnicą, ale to jest jakby ten poziom oczywisty, Natomiast kiedy się zagłębiamy w tak zwane szczegóły, zagłębiamy się w politykę pułkownika Drobika, bo to troszeczkę jakby szukam odpowiedniego określenia, bo jakby są pewną inną rzeczą, inną sprawą, są tajemnice, które jakby zdobywał pułkownik Drobik i cały stworzony przez niego aparat oddziału drugiego, które miały wpływ na bieg działań Dzień. wojennych, to taki wpływ realny. I to nie zagłębiając już w szczegóły, no to właśnie pułkownik Drobik kierował wywiadem, kiedy zdobywał on dokumentację do dotyczącą niemieckich tajnych broni V1-V2, to pułkownik Drobik stworzył kluczowy z punktu widzenia w ogóle strategii aliantów, system informacyjny dostarczający aliantom zachodnim informacji o tym, co się dzieje na froncie wschodnim. To jest pewien paradoks oczywiście, ale Rosjanie czy Sowieci nie dzielili się oczywiście ze swoimi brytyjskimi sojusznikami precyzyjnymi informacjami na temat tego, co się dzieje na froncie wschodnim. No, zresztą y y zasługi pułkownika Drobika można ocenić choćby po tym, że bodaj grubo przed wojną dostał pierwsze odznaczenie, o ile pamięta, wirtutki militarii i był dla niego już podpisany wniosek na kolejne odznaczenie w 1944 roku, kiedy... No, już... krótko mówiąc, był wielokrotnie odznaczany. Zresztą tak no oczywiście można, bo nie chciałbym tutaj po prostu przedstawiać pokrótce jego biografii, no warto być może dla tego, o czym będę mówił za chwilę, czyli wchodząc już w z media merytum. z meritum sprawy, czyli tą taką najważniejszą powiedzmy tajemnicę pułkownika Drobika, powiedzieć, że był on żołnierzem jeszcze w bardzo młodym wieku, był żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli pod koniec I wojny światowej, peowiakiem, który na czele z marszałkiem Piłsudskim, osobiście najpierw jakby sięgał po władzę w Polsce, oczywiście jak, jako szeregowy żołnierz wówczas, czy młody oficer i później również był trzykrotnie rannym bohaterem wojny polsko-sowieckiej. I tutaj jakby tą jego historię i jego opowieść o jego niezwykłych zdolnościach, inteligencji, o powodzeniu u kobiet i paru jeszcze innych, bo to można byłoby dłużo na ten temat opowiadać, ale co tak naprawdę się stało? Otóż no wracamy no do tego 1943 roku, nazywanego w historii Polski tym rokiem złych wróżb, kiedy właściwie coraz bardziej sytuacja Polski zaczyna się zagęszczać, kiedy, no krótko mówiąc, Sowieci odnoszą ostateczne, że tak powiem, sukcesy militarne na froncie wschodnim, które, no krótko mówiąc, Stalin ze swoją diabelską, bym powiedział, inteligencją zaczyna przekuwać w sukces polityczny Związku Sowieckiego. Do tej pory Sowieci są uzależnieni, ponoszą klęski, są w odwrocie. Polacy na tym budują różne nadzieje, no, nadzieje na odtworzenie tak, się sytuacji powojennej, no to krótko mówiąc, to troszeczkę... miejsca polskiego, sytuacji to, politycznej. Wręcz wracają te idee jagiellońskie, które, że tak powiem... I, I prometejskie. Czyli odbudowy na, na granicy polskiej przyjaznej go Związku Narodów bałtyckich Polskiego, też. Ukraińskiego, Litewskiego, Narodów Bałtyckich, te, te wszystkie koncepcje Międzymorza. Ja też w to już nie chcę wchodzić w szczegółach. Natomiast w roku 1943 więcej ludzi zaczęło sobie zdawać sprawę, że sprawy idą w złym kierunku, że Sowieci odnoszą sukcesy militarne. I mają takie apetyty, że Mają się... olbrzymie apetyty, a tak naprawdę właśnie to powoduje rozpoczęcie się debaty, dyskusji i to zarówno w, w łonie, Polaków, zarówno w łonie, w łonie konspiracji w Winsko. kraju, jak i na emigracji. Już też nie wchodząc w specjalne szczegóły, no, symbolem tych postaw na emigracji są premier Mikołajczyk, a z drugiej strony powiedzmy generał Sosnkowski. Natomiast jeżeli chodzi o kraj, gdzie to oczywiście, że tak powiem, jeszcze bardziej było zakonspirowane i toczyło się wyłącznie w kręgach takiej Bardzo ścis ścisłej, ścisłego czołówki, ścisłego, czołówki. ścisłej czołówki Armii Krajowej, też wytwarzają się jakby dwa nurty. Jeden nurt w uproszczeniu to jest nurt trwania na dotychczasowych właściwie Pozycje. pozycjach i posterunkach, czyli, czyli y z, jego, z aliantami po wojnie układamy się no, krótko z mówiąc, zachodnimi aliantami i wspólnie dajemy odpór Sowietom. sowietom starając się również uchronić no, jakby jedność terytorialną Polski, tak jak ona weszła do, do wojny, rozumując, że Polska jako zwycięstwie i mocarstwo, no, krótko mówiąc, trudno, żeby utraciła połowę, swojej, dużą terytorium. część swojego terytorium. I to jest jakby rozumowanie tego głównego, no, jak się uważa, nurtu, natomiast jest również nurt też bardzo silnie obecny w tej dyskusji, przy czym jak zawsze w takich sytuacjach pewna grupa ludzi waha się i nie może się zdecydować. Czyli tam są romantycy szczerze tak, mówiąc. To to są, tak, Czyli oblicznie tak no, rzecz biorąc druga grupa musi być pragmatykami. To są, to Proszę są właśnie, opowiedzieć o pragmatykach. To jest generał Tatar, który jest przywódcą tej formacji no i to jest właśnie pułkownik Drobik. Ten spór się zaczyna mniej więcej w połowie 1943 roku, kiedy oni już, jak wynika z rozmaitych materiałów źródłowych, rozważają te dyskusje, ale w sposób taki niezobowiązujący, co toczą się jeszcze w końcu 1942 roku, co by było gdyby. Ale wtedy to jeszcze jest taka dyskusja, a tam mowa jest o wałkowaniu sprawy, ale to jakby nie przekłada się jeszcze na coś takiego jak ostateczna decyzja, czy wybieramy taką opcję polityczną, czy wybieramy taką opcję polityczną. I co co robić dalej z Polską? No. Między nami mówiący o flagach też się takie toczyły dyskusje od początku, ponieważ mężczyźni zdawali sobie sprawę, że wojna nie może trwać w nieskończoność i jakoś trzeba będzie ten dom, jak mówiła w swoim wierszu Wisława Szymborska, po wojnie posprzątać i urządzić. Co się stało wtedy, kiedy pułkownik Drobik miał wygłosić na tym ścisłym forum swoją opinię o tym, co dalej? Nie powiedziałem nawet, co jest w tej opinii, ale rzeczywiście nastąpiło dramatyczne wydarzenie. Ta scena rzeczywiście mogłaby być początkiem albo chyba początkiem, jak, czy kulminacją jakiegoś filmu. W pokoju zgromadzona jest Kierownictwa Armii Krajowej, z, że tak powiem z generałem Borem na czele. No jak to wtedy, tak troszeczkę jest to wszystko upozorowane zapewne na jakąś tam herbatkę, albo brydzi, albo brydzi. Jego adjutant tam, że tak powiem pilnuje na korytarzu, też jest tam łączniczka właśnie że, pułkownika Dorobika. No i nagle słychać potworny łomot do drzwi. Wybucha panika. Panieka. Jak w takiej sytuacji adjutant generała Bora wyciąga już pistolet i usiłuje przygotowywać się do walki beznadziejnej. No ale ktoś w końcu otwiera te drzwi i okazuje się, że za drzwiami wedle, że tak powiem, rozmaitych relacji. Z... Wedle rozmaitych relacji, bo relacje są nie wszystkie jednoznaczne. Ale powiedzmy, ktoś zapukał i była to pomyłka Był to pijany inkasent, Pijany, tak? według tak naj, najczęść, najczęstsza wersja to jest pijany inkasent z gazowni, elektrowni, no w zależności jak ktoś to zapamiętał. No, Został odprawiony. Został odprawiony tymczasem. i w tym czasem pułkownik Drobik się gdzieś zawieruszył, bo to było prawdopodobnie, jak to zwykle, w takich sytuacjach duże mieszkanie, prawdopodobnie również z drugim, z drugim wejście. wejściem. Oczywiście. Okazuje się, że on leży, piana w ustach, jest, że tak powiem, zatruty. I, zapach migdołu. Zapach jak w związku z tym, no rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, zaczyna się jego ratowanie, no to czy ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły... Nie, on powiedział sam o, o fizjologiczne, fizjologiczne, no ale w każdym razie, no usiłuje się robić przeczyszczenie żołądka dzwonią tak, nawet. On rozgryzł ampułkę. Rozgryzł, ale nie zdążył jej jeszcze jakby, czy ten cyjanek był zwietrzały, no, no w każdym bądź razie jakby nie zadziałał natychmiast śmiertelnie i totalnie, śmiertelniej, u, u, totalnie. U, u. udaje się go jakoś odratować. Jest panika, że tak powiem, na rzeczywiście pokazująca, że taka nasza konspiracja to czasem też tak by wychodziła z tej swojej profesjonalizmu. Ktoś dzwoni po pogotowie ratunkowe, znaczy, już po, tak powiem, zabiegiem. powiedzmy, że to ryzykowne mocno wzywają jakąś przypadkową lekarkę, która go ratuje. W tym czasie, że tak powiem, panowie pułkownicy i generałowie szybkim krokiem się ewakuują, ale nie wszyscy. Część jakby nadal ratuje swojego przyjaciela i kolegę. Powiedzmy, że pułkownik Drobik miał na tym zebraniu przedstawić właśnie tę wizję przyszłości Polski wyznawaną przez pragmatyków. To znaczy miał uzasadnić, dlaczego Polska powinna ustąpić, ułożyć się ustąpić, z Sowietami, tak. ustąpić te wschodnie teza, tereny i ułożyć się z Sowietami. Teza ówczesnych pułkowników Tatara i, i Drobika była w skrócie taka, że różnica sił, stosunek sił jest taki, że musimy w tej chwili jak najszybciej dążyć do rozumienia się, wykorzystując wsparcie aliantów zachodnich, ale jakby idąc w kierunku ustępstw. Ustępstw tak. daleko idących, tak. ustępstw terytorialnych, które, krótko mówiąc, w największym skrócie można sprowadzić do oddajmy kresy za niepodległość. To znaczy, jeżeli nie oddamy teraz kresów, to niedługo to nie stracimy i kresy, i, i niepodległość, niepodległość. Co skądinąd się zdarzyło? Proszę <śmiech> powiedzieć, czy pułkownik Drobik w końcu wygłosił tę swoją opinię? To znaczy, Tego on ją w, w pewnym sensie wygłosił wcześniej ponieważ sporządził ją w formie pisemnej. I to jest, jest to właśnie testament. Sła sławny testament, sławny memoriał, który się otoczony był w kręgach AK zawsze wielką tajemnicą. Jego kopie były przechowywane w ukryciu i raczej nieudostępniane osobom niepowołanym, nie wchodzącym w krąg, bardzo wąski krąg wtajemniczonych, ale niestety musimy to też powiedzieć tutaj, do, do tych wtajemniczonych należało też Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Dokument ten w, w aktach tego ministerstwa się znajdował, jedna z jego kopii ale też nie wiemy skąd tak naprawdę on tam się znał. Minęło wiele czasu w grudniu 1943 roku no, minęło, albo z 8 mi... na 9 albo z 9 na 10 nie wiadomo dokładnie pułkownik Drobik został aresztowany przez Gestapo w wili swojej siostry w Podkowie Leśnej przesłuchiwany, a potem albo znalazł się w obozie, albo znalazł się w Berlinie i nie wiadomo, co z nim się stało. W swoich badaniach nie natrafiłem na takie bardzo precyzyjne informacje, co się stało z pułkownikiem Drobikiem. No niewątpliwie nie przeżył wojny, został w jakimś momencie, prawdopodobnie w ramach represji związanych z wybuchem powstania warszawskiego zamordowany przez Niemców, być może razem z generałem Grotem po prostu. A jeżeli z generałem Grotem, to potwierdzenie znajduje teza, Jakoby jego właśnie, pułkownika Drobika, wydali Gestapo osławiona para takiej organizacji gl czyli Ludwik Kalkstein i no, Blanka to, Kaczorowska. Bo skoro Grota Roweckiego wydali ja z... Kalkstein z Kaczorowską, no to, to jest nie jest chyba... takie proste. Po pierwsze, Nic Kalk... nie jest proste Kalkstein z Kaczorowską to byli, że tak powiem, odwróceni przez Niemców agenci jednak wywiadu Armii Krajowej. No to, to to zostali bene... odwróceni, e, pracowali tam, że... na Gestapo. Nie udało nam się natrafić co do tego okresu, na, na tej współpracy akurat z AL, aczkolwiek istnieje GL. GL, aczkolwiek oczywiście istnieją tropy prowadzące, ale to już nie chciałbym, to mamy mało czasu. Mamy chciał... mało czasu, więc już w to, nie wchodzimy. To wchodzi natomiast rzeczywiście są różne hipotezy dotyczące tego, jak Gestapo dotarło do pułkownika Drobika i raczej uważa się w tej chwili, że było to za sprawą jego zastępcy, kapitana Trejnowskiego. też odwróconego, też odwróconego agenta, który jakby no, w jakimś sensie na aresztowaniu kapitana Trajanowskiego się możliwości Kalksztajna jako byłego agenta wywiadu Akowskiego kończyły. On nie był aż tak wysokiego szczebla oficerem, natomiast Trojanowski był bardzo wysokim oficerem. I może jeszcze powiem tutaj na końcu, że pracował bardzo długo dla różnych wywiadów i istnieją podejrzenia, że był też związany z wywiadem sowieckim, na pewno pracował później dla Brytyjczyków, Niemców i Czyli rozmaitych można innych wywiadów. Był oficerów. to człowiek niezwykły, ale pani kolejna tajemnica, o której może być może porozmawiamy innym razem. Jak już coś będzie Wiadomo. Panie doktorze, czyli właściwie te wszystkie sprawy nierozwiązane do dzisiaj, czy one mają jakąkolwiek szansę znalezienia odpowiedzi, czy panowie, naukowcy, badacze mają jakąkolwiek szansę znalezienia odpowiedzi na te pytania nurtujące panów, pewnie też i rodziny, i potomków tamtych ludzi? Oczywiście, no, tych pytań tutaj można, jak zwykle, mówimy o tajemnicach przecież, możemy te pytania o tajemnicę mnożyć. No. Chodzi nie o, nie Czy o pytania, może... tylko o ewentualność o odpowiedzi. odpowiedzi. No, zawsze historyk może natrafić na nowe źródło. Tutaj jakby oczywistym rezerwuarem tajemnic są archiwa sowieckie, przecież nieudostępniane w ogóle, jeżeli chodzi o sprawy wywiadu w praktyce, a jeżeli już to w sposób niezwykle wybiórczy i mający charakter właśnie działalności inspiracyjno-dezinformacyjnej. bardzo często, to, co a druga sprawa to są też akta niemieckie i dokumentacja niemiecka. No, znana jest sprawa, że Michał Fedrowicz, taki badacz tej problematyki niemieckiej, no, w swojej sławnej książki o rzekomym czy faktycznym możliwościach jakby wiedzy gestapo, no, jakby nigdy nie napisał, a, a właściwie może on ją cały czas pisze i cały czas świetnie Świat polskich historyków na nią czeka, żeby zapewne rozpocząć polemikę. Życzę panom wszystkim państwu w takim razie, żeby jednak te woale tajemnicy uchylały się coraz częściej i z coraz lepiej to... dla nas wszystkich skutkiem. Dziękuję panu uprzejmie. Przypomnę, że gościem audycji Tajna Historia Polski był pan dr Władysław Buchak z Instytutu Pamięci Narodowej, a żegna państwa Olga Braniecka.